To są informacje Polskiego Radia 24. Dwukrotne odrzucenie prezydenckiego weta nie zniechęca rządu. Są plany na kolejną regulację dotyczącą rynku kryptowalut. Stowarzyszenie Rozwój Plus podzieliło Prawo i Sprawiedliwość. Prezes PiS ostrzega przed konsekwencjami. Teheran grozi ponownym zamknięciem cieśniny Ormus. Stany Zjednoczone wciąż blokują irańskie porty. Minęła ósma. Rafał Boguta, zapraszam. Rząd nie zamierza złożyć broni w sprawie kryptoaktywów. Przygotowa planowane jest przygotowanie kolejnej ustawy, która ureguluje ten rynek. O szczegółach Michał Fabisiak.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 Rozłam w największej partii opozycyjnej. Kierownictwo PiS zastanawia się, jak rozwiązać spór wokół Stowarzyszenia Rozwój Plus założonego przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślił, że każdy powinien stosować się do przepisów określonych przez Statut Prawa i Sprawiedliwości, inaczej spotka się z konsekwencjami. Trzeba wybrać, jasno mówię, że dla ludzi, którzy by się w to angażowali, miejsc na naszych listach nie będzie. Posłanka Pisan na kwiecień liczy na zmianę stanowiska władz partii i zapewnia też, że nie zamierza rezy rezygnować z członkostwa w pis -ie. Chcemy odzyskać władzę, to uważamy, że powinniśmy iść szeroką ławą i takie stowarzyszenie ma być w formule otwartej zachętą do poznania Prawa i Sprawiedliwości, do przystąpienia do naszej partii. Adekwatna byłaby nazwa Rozbój Plus, tak o inicjatywie Mateusza Morawieckiego mówił premier Donald Tusk. Szczerze powiedziawszy, ja nie mam ochoty analizować, czy to jest tylko ustawka z Kaczyńskim, żeby tak namieszać, czy to jest realny konflikt. Do inicjatywy Mateusza Morawieckiego zapisało się około 40 parlamentarzystów należących do PiS. Szef irańskiego parlamentu grozi, że Iran ponownie zamknie cieśninę Ormus, jeśli USA nie zakończą blokady irańskich portów. We wpisie na Platformie X Mohammad Bager-Galibaf dodał, że przepłynięcie przez cieśninę będzie odbywać się zgodnie z wyznaczoną trasą i za zgodą Iranu. Wcześniej irański minister spraw zagranicznych oświadczył, że cieśnina Ormus będzie całkowicie otwarta dla tranzytu handlowego na czas obowiązywania zawieszenia broni. I na te doniesienia zareagował niedługo później Donald Trump, który we wpisie na Platformie Truth. Social potwierdził te informacje. Zapowiedział zarazem, że amerykańska blokada morskich, morska irańskich portów pozostanie w mocy do czasu, gdy negocjacje z Teheranem w sprawie porozumienia pokojowego zostaną, jak napisał, w 100% zakończone. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzega przed rosnącą aktywnością militarną na Białorusi i możliwością wciągnięcia tego kraju do wojny po stronie Rosji. Obserwowane działania przy granicy mogą mieć bezpośrednie znaczenie dla bezpieczeństwa regionu, także Polski. Więcej w relacji Jana Olęckiego. Wołodymyr Zełenski przekazał, że sytuacja na froncie pozostaje stabilna, a rosyjskie wojska nie zdołały przejąć inicjatywy. Ukraińskie siły mają skutecznie odpierać ataki i zadawać przeciwnikowi straty.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 Prezydent Ukrainy poinformował, że polecił ostrzec białoruskie władze o gotowości Ukrainy do obrony swojego terytorium. Janolęcki, Polskie Radio. Dodajmy, że ukraiński przywódca podkreślił też, że trwają przygotowania do dalszych operacji dalekiego zasięgu.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 Piętniowa sobota będzie na ogół słoneczna i ciepła, tylko na Lubelszczyźnie może słabo pokropić. Na termometrach maksymalnie 13 stopni na Suwalszczyźnie, 16 w centrum i 18 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Jutro podobna temperatura ma się utrzymać, ale przeważnie będzie pochmurno i deszczowo, zwłaszcza na zachodzie.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 Co my lubimy i co nas zaskakuje w Czechach? Obserwuję polskich turystów od 20 lat i muszę powiedzieć, że na przestrzeni czasu się bardzo zmieniło, że na początku to byli rzeczywiście wyjazdy do Pragi, bardzo często na jedzień, dzień i z powrotem i w sumie już znamy Czechy, ale Polacy zaczynają trafiać też do regionów i powiem odkrywają takie smaczki,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 Tak, je to zapísaný tylko Pauác, ale tež dva ogrody, jeden pod Pauácem a druhý květ, květový ogród, v který můžeme vašně zvědět to malé městečko, ale také můžeme pojechat bardziej na poludně ke granici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 polské granici, že byste se vlastně pojechali takým šladem zámku i paláců. I vtedy, będziemy měli což do odvědzenia. Můžeme například rozpočít v Litomyšlu, v který máme přepěkný palác, teď zapsaný na liště UNESCO, druhý nejstarší teatr barokový. Mě chce, se těšel, urodil Bedří Smetana. I stąd můžeme například vyrušit jakýž 20 km do kolejného palácu Hrady.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 Oh. I vy ho vypořičáte na jednym z tím dvorců a odejíte na jiným. Takže to je uh, ogromná zaleta. Bardzo čekavé Rozwiązanie. Tylko co s plecakami ještě zrobíte, walizkami. Trudno. <laughs> ale vtedy uh, může být tak, že na například vy oddáte ten rower, bo jsteš zmęczeni, ale vracíte například počonkem s povrotem. Tak. Albo se pogoda sepsula. Od červca do końca srpna ve większości českých regionů v też také cyklobusy. A, A, czyli od razu z rowerami. Od razu s rowerami i vtedy máme to v zalete, že můžeme přejechať kavalek i potom sobě poježdět na rowerze například v daném miejscu. Rozmawiamy o tym, že pogoda je skaprišná. No to já vám zapraszám do regionu Libereckého, kde povstal taký šlak, Kryštálová dolina. Wszystko jest opisane po polsku. Jest tam ponad 150 zrzeszonych podmiotów o tych, co produkują szklaną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 Tak, najdlužší vyšoncí most 721 metrů od Lugošti. E, povím tak, že e, ježeli vejdeš na most, nemá drogy povrotnej i kontinuujete. I v celém rezortce Dolní Moravy je e, sporo atrakcí od věže, dokovej, pomost e, i růžné e, přiškody dla děti, takže těch e, sportovních aktivností máme dužo.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 Pojechal do Stanů i tam se zainspiroval. A tento chłopak e, vracá do tego zlína i začíná budovat fabrikę na produkcí butów, e, která e, bude na tašmě produkcínej. Warto to že Bata vlastně zbudoval první fabrikę na tašmě produkcínej té v Chelmu. I například v Krapkovicách to také byla fabrika buty. Baty. Także mamy powiązanie i z Polską i na przykład ym, w latach dwudziestych miała swój duży firmowy sklep w Rzeszowie. Bataně zbudoval tylko fabriky na buty, ale jak to tady pan vzpomíná, celý systém. Začal budovat domky dla robotníků. Jak já to můvím o čej generace, že v latách 20., že měli domky s pryšnicem, to jim nic nemluví. Ale my všetci víme, jak vyglądali v latách 20., 20. věku, vše. Wymieśleł też szkoły własnego kształcenia. Miał też system, żeby ludzie spędzali czas bardziej aktywnie. To, że będzie po prostu się wspólnie chodzić na jedzenie, żeby się gotowało. Albo sporo. pływać po tych kanałach. Albo piwać. Co możemy powiedzieć? Wtedy, jak był wybudowany w latach 30., pierwszy największy drapać chmur po pewne lata w Wezlinie był budowany już przez jego brata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 jeśli chodzi o turystykę polską i czeską. Dziękuję za widzenie. 22 minuty po godzinie 8:00. W studiu jest już Rafał Bała. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Mamy 8.22. Pytanie, cóż ciekawego o tej godzinie w sobotę rano może się dziać? To sporo się działo wczoraj, sporo będzie się dziać dzisiaj, bo przecież weekendy, no to dla sportu są bardzo owocne. I, i nie tylko piłka, ale także i tenis, i, i siatkówka. Dużo w ten weekend się będzie działo, ale ja chciałem Ci na chwileczkę, może tak, żeby dla rozróżnienia atmosfery, dla tego, że za chwilę będę mówił o tym wielkim sporcie, to teraz powiedzieć, no też o wielkim... Bo przecież zbliżają się igrzyska Na razie będą te Los Angeles, później 2032 rok Brisbane I wyobraź sobie, że tam organizatorzy Zmagają się z ogromnym problemem Dotyczącym ekologii I nie chodzi tylko O jakieś takie igrzyska Przyjazne ekologii, ale żeby nie Wchodzić za bardzo w naturę, bo jak wiemy Australia ogromne kraje, tam jest mnóstwo Różnych gatunków pod ochroną i okazuje się, że Organizatorzy Zawodów wioślarskich w tych igrzyskach Będą mieli problem, bo to ma być zorganizowane na rzece Fitzroy, a tam to jest naturalne siedlisko krokodyli. I bardzo dużo tych krokodyli tam, takie wprowadzenie dosyć długie zrobiłem, ale, ale było warto. narastało, narastało. No. no i te krokodyle mogą mieć problem, ale także i wieślarze, mogą, wieślarze mieć problem, mogą mieć większy problem. większy problem. I 500 wieślarzy, czołowych wieślarzy świata napisało taki specjalny list do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, ale też do organizatorów australijczyków, żeby jednak te zawody przenieść. No bo no, może się zdarzyć, że jakiś tam zdenerwowany krokodyl, prawda, będzie się starał gdzieś tam za to wiosło złapać i nie dojdzie... Ja wiem, że to co powiem będzie bardzo nieeleganckie, ale myślę sobie, że jednak kibice lubią takie niespodziewane emocje. <gry> Bądźmy szczerzy, no, jeżeli oglądamy y, Formułę 1, no to bardzo często no, tym, co najbardziej ekscytuje są oczywiście różnego rodzaju zdarzenia, nawet jeżeli ni niestety kończą się tragicznie. I, I myślę sobie, że być może dzięki takim krokodylom to akurat ta dyscyplina cieszyłaby się wyjątkowo dużym, dużym, dużym zainteresowaniem. zainteresowaniem. Tak, ale oczywiście tak śmiejemy się, ale prawda jest taka, że chociażby zawody yy, surfingowe często zdarza się tak, że właśnie tam ataki rekinów na przykład się zdarzają. Jakieś tam czy niebezpieczne sytuacje z rekinami, prawda? No, Takie, w Australii to, to też nie byłoby niczym nadzwyczajnym. Niczym nadzwyczajnym, tak. No ale na razie organizatorzy mówią, że nie zamierzają przenosić yy, tych zawodów i one się tam odbędą. Zobaczymy do tych igrzysk jeszcze sporo czasu i być może jednak yy, ta, y, ten list czy, czy ta Inicjatywa że przyniesie skutek. Na razie o idze świątek, która nie jest zagrożona ani przez krokodyle, ani przez rekiny, ale no musi wrócić do wysokiej formy. Na razie jest czwarta na liście światowej. Przegrała wczoraj z Rosjanką Mirą Andrzejewą 6-3, 4-6, 3-6. To ćwierćfinał turnieju w Stuttgarcie. Ona przecież dwukrotnie w tym turnieju wygrywała, ale teraz przypomnijmy, współpracuje z nowym trenerem Francisco Rodziem. Mecz świątek ocenia trener tenisa Paweł Ostrowski.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 Najważniejsze sprawdzian tej części sezonu to oczywiście French Open, który rozpocznie się 18 maja. Jest pierwszy medal dla Polski w Mistrzostwach Europy w Judo. Te zawody odbywają się w Tbilisi, w Gruzji i walcząca w kategorii 63 kg Angelika Szymańska zdobyła wczoraj brąz. Pokonała przez Japon Włoszkę Carlo T. Avanzato. Legia Warszawa pokonała na własnym stadionie Zagłębie Lubin 1 do 0. W spotkaniu 29. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy trener Legii Marek Babszon chwalił swoich podopiecznych.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 No dźwignęliśmy się z tego dość szybko, bo ten kwadrans taki na rozruch i, no i później to chyba były nasze najlepsze minuty w tej rundzie. W innym piątkowym meczu GKS Katowice wygrał u siebie z motorem Lublin. 3 do 2. A dziś Polskie Radio obchodzi setną rocznicę urodzin. To był 1926 rok, niespełna rok. Później mieliśmy pierwszą transmisję radiową z zawodów narciarskich z Zakopanego. Tam relacjonowała pani Ada Arcy. To była taka ciekawostka, bo yy, no poprowadzono linię spod wielkiej krokwi na pocztę główną w Zakopanem. Yy, tak to mogło wyglądać. Mnóstwo tego sprzętu rozłożonego i były problemy też z łączeniem, bo mróz ogromny, minus 15 stopni Celsjusza, nie wszystko było dostosowane i... Wielu tych, którzy przyszli wtedy na te zawody naciarskie na Wielką krokiem, było bardziej zainteresowanych tym sprzętem, tymi relacjami niż samymi zawodami. No wiadomo, że później przez dziesiątki lat nasi sprawozdawcy towarzyszyli sportowcom na całym świecie. Trojanowski, Tomaszewski, Tuszyński, Skinder, Gebert i wielu innych. No to próbka teraz ich możliwości na przestrzeni tych lat. Na Pawła Januszewskiego! W środek ringu i znów Rybicki tam pracuje, ale Jugosławianin też nie pozostaje mu dłużny. Katoka Groźnie, moment jeszcze w sercach podaje do tomarskiego, Tomarski strzela i bramka dla Polski! mały się czarne nogi pod bajem, Malinowski jest pierwszy, ma 8, 10, 15 metrów przewagi, tak jest złoty! A Otylia Jędrzejczak jest wielkim, pięknym polskim motylem, jest delfinem, jest coraz bliżej i jest mistrzynią olimpijską! Koncert, koncert na tej pięknej wodzie maltańskiej, Polacy, ale Australijczycy się zbliżają. Niemcy, jakie tempo, ale będzie złoty medal Mistrzostw Świata. Fantazja będzie złoto, siódmy medal Ireni Szebińskiej, trzeci złoty, znokautowała rywalki. Kowalski, sensacja niesamowita, proszę Państwa. Leci, leci, leci i bardzo daleko. Strzela, gol, gol dla reprezentacji Polski. Aż przyjemnie posłuchać Same tego, te głosy rzeczywiście, ale też i e, przecież na antenie Polskiego Radia 24 często te transmisje, relacje różne. No i dziś też audycja po 20. Sportowy Weekend, na którą serdecznie zapraszamy. Tam też będzie troszeczkę więcej tych sportowych naszych archiwaliów. To w takim razie zapraszamy. Sport na antenie Polskiego Radia i Polskiego Radia 24, a o tym wszystkim mówił i przypominał Rafał Bała. Dziękuję bardzo.